Jan Brzechwa na straganie. Na straganie, dzień targowy, takie słyszy się rozmowy. Może pan się o mnie oprze? Pan tak więznie panie koprze. Cóż się dziwić, mój szczypiorku, leżę tutaj już od wtorku. Rzeczy na to kalarek. Spójrz na rzepę, ta jest krzepka. Groch po brzuszku rzepę klepie. Jak tam rzepę? Coraz lepiej? Dzięki, dzięki, panie grochu, jakoś żyje się po trochu. Lecz pietruszka z tą jest gorzej, blada, chuda, spać nie może. A to feller westchnął seller. Burak stroni od cebuli, a cebula doj się czuli. Mój buraku, mój czerwony, czybyś nie chciał takiej żony? Burak tylko nos zatyka. Niech no pani prędzej zwyka, ja chcę żonę mieć buraczą, bo przy pani wszyscy płaczą. A to feller westchnął seller Naraz słychać głos fasoli. Gdzie się pani tu gramoli? Nie bądź dla mnie taka wielka, odpowiada jej brukselka. Widzieliście, jaka krewka? Zaperzyła się marchewka. Niech rozsądzi nas kapusta. Co? Kapusta? Głowa pusta? A kapusta rzeczy smutnie. Moi drodzy, po co kłótnie? Po co wasze swary głupie? Wnet i tak zginiemy w zupie. A to Feller westchnął no seler. — Drogie dzieci, wysłuchałyście wierszy Kajana Brzechwy, a teraz odpowiedzcie na trzy pytania. — Ile warzyw wystąpiło w wierszu? — Kto adorował buraka? — I dlaczego warto jeść warzywa?